Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Jest śledztwo po tym, jak polski żołnierz został ranny w Libanie podczas przejazdu konwoju w okolicach miasta Bintż Bail. Może być głośno, może być słychać huk. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone są loty szkoleniowe. Dla katolików Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień ostatnie dni przed Wielkanocą. Wielki Tydzień, czyli te wydarzenia poprzedzające zmartwychwstanie Pana Jezusa, one w Wielkim Tygodniu są uobecniane. Prowadzimy śledztwo w kierunku wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, mówi rzeczniczka Unifil. W południowym Libanie został ranny polski żołnierz służący w siłach pokojowych ONZ. Jeden z pojazdów jadący w konwoju najechał na minę Pułapkę. Auto zostało mocno uszkodzone, żołnierz odniósł niegroźne obrażenia głowy.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 Kilka godzin później w wyniku eksplozji pocisków w południowym Libanie zginął żołnierz Sił Pokojowych z Indonezji. Drugi został ciężko ranny. Niebezpieczne, tragiczne sytuacje skomentował w TVP Info były dowódca jednostki wojskowej GROM. Roman Polko uważa, że ONZ powinna zwiększyć bezpieczeństwo stacjonujących żołnierzy.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 W polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone są planowe loty szkoleniowe, które mogą powodować słyszalny huk. Przypomina dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W trakcie ćwiczeń z udziałem samolotów naddźwiękowych może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. Charakterystyczny huk to naturalny efekt lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku. Jak dodano w komunikacie, loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Nie ma powodów do obaw, podkreśliło dowództwo generalne.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 Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sklepach sieci Biedronka i Lidl zmieniono sposób naliczonych w kasie rabatów. Chodzi o sytuację, kiedy podczas jednych zakupów klient korzystał z kilku różnych promocji. Wcześniejsze sposoby informowania o rabatach mogły wprowadzać konsumentów w błąd, mówi Kamila Guzowska z urzędu.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 Niedzielą Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień dla katolików. To ostatnie dni przygotowań do świąt wielkanocnych, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Wchodzimy w liturgicznie w najważniejszy okres w roku, podkreśla ksiądz dr Tomasz Podlewski z Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.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 Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I na koniec jeszcze dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Wiesław Myśliwski, wybitny pisarz, odszedł w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformował Tygodnik Powszechny.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 Deszczowo dziś na zachodzie i południu kraju. Przejaśnienia miejscami na wschodzie i w centrum. Na termometrach teraz od zera na Podchalu przez 4 stopnie na przeważającym obszarze, do 7 lokalnie na Mazurach. Wiatr jest słaby i umiarkowany, porywisty na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.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 22 645 22 66 Drodzy Państwo, to nie żart, właśnie to napisałam na Facebooku, bo kilka osób dopytuje między innymi Pani Ania Wu. No to Drodzy Państwo, przypominamy, tak trwa w czterech porach roku w programie pierwszą Polskiego Radia dyżur telefoniczny prawniczy. Dzisiaj Pani mecenas Beata Pawlak odpowiada na Państwa pytania, a, ale dzisiaj nie rozmawiamy oczywiście jak zwykle o wszystkim. Dzisiaj hasło wywoławcze dzieci, a Prawo. Kiedy dziecko może coś, kiedy nie może, kiedy musi być osoba dorosła, a kiedy tej osoby dorosłej przy dziecku czy małoletnim po prostu już być nie musi. A zatem dzisiaj tego typu pytania przyjmuje nasz gość. Cztery pory roku. I pan Krzysztof na Facebooku rozpisał się tutaj o tych decyzjach, które są zależne od wieku dziecka. Najważniejsze to to, czego rodzic chce dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. Panie Krzysztofie, ale my dzisiaj nie rozmawiamy o decyzjach podejmowanych przez rodzica, ale co na to prawo, tak? Czyli wiadomo, że rodzice bardzo wiele rzeczy podejmują i wiedzą, czy to dziecko ze szkoły może wracać już w pierwszej klasie, czy dopiero w czwartej samodzielnie. To jest co innego. Dzisiaj mówimy o tym, co na to wszystko prawo odpukać, gdyby coś się stało. Już wiemy, jak to jest z wychodzeniem ze szkoły. Pamiętajmy siódmy roku życia, ale czy na przykład wiemy jak to jest jazdą, pociągiem albo na przykład lot samolotem bez dorosłego, ile dziecko może mieć no i co z kupowaniem leków nawet takich bez recepty nawet takiej witaminy D na przykład albo jakiegoś leku przeciwbólowego czy to każde dziecko może zrobić czy już jednak musi mieć ileś tam lat mogą Państwo też zadawać jakieś bardziej szczegółowe pytanie proszę korzystać, proszę dzwonić 22 645 22 66 jeśli chodzi o sekretne życie kur, to widzę, że temat wywołał sporo ciekawości, sporo zdjęć, także różnych kolorowych kur już jest na naszym profilu facebookowym, ale to dopiero po godzinie 11. Wcześniej będziemy rozmawiali o paczce na Wielkanoc, bo jak Państwo wiedzą, święta się zbliżają wielkimi krokami. Jest spora grupa osób, która potrzebuje pomocy. A teraz trzecia już podpowiedź, trzecia odsłona w naszej zagadce odkrywcy przyszłości. Ulubionym przedmiotem była matematyka, ale był świetny nauczyciel. Chyba to zadecydowało o moim dalszym wyborze w życiu. W końcu lat 20. polski sztab główny, dwójka tak zwana, wywiad, kontrwywiad zorientowali się, że Niemcy zaczynają stosować dziwny szyfr, trudny do złamania tradycyjnymi metodami. Podejrzenie padło na maszynę, że Niemcy zaczęli stosować maszynę szyfrującą, w związku z tym doszli do wniosku, że trzeba się ze sprawą zmierzyć profesjonalnie, trzeba zatrudnić profesjonalistów, matematyków. Eksplozją to oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, który mieści się w dawnej nazistowskiej fabryce zbrojeniowej z okresu II wojny światowej. Fabryka powstała od 1939 roku, natomiast jej proces produkcyjny zostaje uruchomiony w 1941 I jak tam z pomysłami? Czy to może być postać, czy to może być jakieś wydarzenie, może zjawisko, a może przedmiot? No tutaj już odpowiedź należy do Państwa. Proszę wypełniać te trzy kropeczki. Koniecznie z komentarzem, czyli wysyłają Państwo dobre odpowiedzi, jak zwykle z komentarzem 72 151. A nagroda to jest multi-cooker, cook for me. Drodzy Państwo, no kto z Państwa ma ochotę na przygotowanie idealnego obiadu w 15 minut, no to właśnie w ten sposób można to zrobić, gotować szybko, podciśnie i podobno bez presji. Sponsorem nagród jest marka Tefal. Producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl. Mały, ale duży obiad można zrobić. 72-151. Mówiłam, że dzisiaj zagadka trudna, ale też bardzo wartościowa nagroda, bo ten multi-cooker, drodzy Państwo, to prawie 1900 zł kosztuje, a zatem warto zawalczyć. Kombinujcie, kombinujcie. O co tam dzisiaj może chodzić? Zasypiasz w jak ze snu Oddychasz spokojnie tak Ja czytam tam i twoich Masz wszystko, czego pragniesz Tylko błękit wciąga nas Świat tajemnic, niespodzianek świat Tylko błękit wciąga nas Cały błękit, niech się spełni Niebo Całe morze gwiazd Są mapą Twoich marzeń Jesteś Widzę jak swoją twarz Wynurza Oceany. Tylko błękit wciąga nas. Świat tajemnic niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Marek Kościkiewicz zaśpiewał w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ja chyba się nie przedstawiłam po godzinie 10. Sława Bieńczycka, ale teraz tak naprawdę będę przedstawiać naszego gościa, bo dzisiaj gość jest najważniejszy Anna Wolska, Bank Żywności SOS w Warszawie. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry. A zazwyczaj Państwa zapraszamy po świętach. I wtedy mówimy, co zrobić z żywnością, która nam została, bo tak zazwyczaj jest, że wielu z nas kupuje za dużo tego jedzenia, za dużo przygotowuje i to pozostaje, a tym razem przed. Dlatego, że też trzeba pamiętać o tym, że no jest taka grupa ludzi, która potrzebuje naszej pomocy. Paczka na Wielkanoc. Co to takiego? Co to za akcja? I nie no, po raz pierwszy. Tak, no jak zwykle przed świętami wszystkie banki żywności w Polsce starają się dotrzeć do osób, które potrzebują wsparcia w przygotowaniu świąt docierając z taką pomocą, której zazwyczaj w bankach nie mamy, czyli żywnością długoterminową. I organizujemy przeróżne akcje związane z paczką na Wielkanoc. Przede wszystkim zbieramy mm, jedzenie w supermarketach. Zachęcamy kupujących do tego, żeby podzielili się posiłkiem z osobami, które potrzebują tej pomocy. Ale również wiele banków prowadzi, w tym nasz, akcję zbiórkową w firmach, urzędach, szkołach. Tam można dołączyć się do paczki wielkanocnej, również wrzucając w swojej instytucji coś do koszyka, co potem trafi na świąteczne stoły. Można również włączyć się w tą akcję, po prostu wpłacając środki na taką paczkę do Banku Żywności. Czyli raz, finanse, nawet każda drobna kwota, 2 zł czy pięć prawda, to już jest drodzy Państwo coś, co, co, co zwiększa pulę tego, tych paczek. To jest pierwsza sprawa. Druga, robiąc właśnie, najczęściej chyba tak robimy, prawda? To jest ten moment, gdy wielu z nas odwiedza te, te sklepy. Czy to jest tak, że to tuż przed świętami, czy już ten weekend zbieraliście, bo wiadomo, tak, że akcja, za nami niedziela handlowa. Tak, akcja wielkanocna w supermarketach już się skończyła, także jeżeli ktoś chciałby się jeszcze przyłączyć, to pozostają te pozostałe opcje. Bardzo często mam takie wrażenie, że częściej o tej pomocy osobom potrzebującym myślimy w okolicach świąt Bożej Nocy. Wiel przy Wielkanocy mam wrażenie, że trochę jest mniej chyba tych akcji, może jest też mniej szumu medialnego, takiego pozytywnego. No rzeczywiście, święta Bożego Narodzenia cieszą się jakby największą tutaj uwagą wszystkich, ale święta wielkanocne są równie ważne, bo są to święta kojarzone z radością, z nowym początkiem, a dla wielu osób to są bardzo smutne święta. Kto najczęściej korzysta z tej pomocy? Yy, najczęściej naszymi podopiecznymi stają się osoby, które mają takie sprzężone różne problemy. Na przykład są o starsze i bardzo schorowane. Tutaj pojawia się problem, czy kupić leki, czy yy, pieniądze wydać po prostu na codzienne wyżywienie. To są takie bardzo częste dylematy. Yy, również niepełnosprawność jest takim Czynnikiem, które często doprowadza do tego, że mm, brak możliwości pracy, a czasem nawet wyjścia z domu powoduje, że to zdobywanie żywności, pozyskiwanie żywności do codziennej, takiej godnej egzystencji staje się utrudnione. Jak powiedziałyśmy wcześniej, najłatwiej chyba pomagać rzeczywiście w trakcie tych zakupów, ale też od pewnego, od dobrych już chyba kilkunastu lat coraz bardziej taka popularna forma jest to, że się kilka, kilkanaście osób skrzyknie, tak? Na przykład w pracy właśnie i może coś przygotować. Czasem też to robią już uczniowie na przykład starszych klas samodzielnie, tak? Rodzice tylko finansują, a dzieci to organizują. No i w ten sposób też pojawia nam się hasło wolontariusz. Czy tak. widzicie, że tych wolontariuszy z roku na rok przebywa, czy wręcz odwrotnie jest troszeczkę gorzej. Tak, ja myślę, że to jest trend wznoszący. O, super! I coraz więcej osób pyta o możliwość wolontariatu, coraz więcej osób chce się włączać do różnych akcji. No dość powiedzieć, że w samej Warszawie i okolicach, w okolicach świąt pomaga nam około 3000 wolontariuszy. To są młodzi ludzie, często jeszcze uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci, którzy stoją właśnie w supermarketach, koordynują całą akcję, potem koordynują tą logistykę, aby to wszystko trafiło do magazynów, bo są to bardzo duże ilości żywności. Także dziękujemy każdemu, kto chce się włączyć i zapraszamy cały czas do zgłaszania się do nas. Powiedziała Pani o wolontariuszach tutaj w Warszawie, ale tak naprawdę banki żywności funkcjonują na terenie całego kraju. Tak, jest 31 banków zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności, także każde województwo ma swój jeden lub nawet kilka banków. I jeśli teraz ktoś chciałby pomóc, podajemy adres internetowy www.bzsos.pl BZ, czyli skrót od banków żywności, SOS, czyli bzsos.pl Drodzy Państwo, wspierajmy, a po świętach to już przy okazji powiedzmy, jeśli komuś tego jedzenia zostanie za dużo, to co? No, Warszawa ma dosyć dobrze rozbudowany system lodówek społecznych i rzeczywiście można takie jedzenie, które nam zostało opisać, zapakować i po prostu do tych lodówek społecznych zanieść. One się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców, także zachęcam do tego, żeby tak czynić. Banki żywności nie pracują tylko w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i w okolicach Świąt Wielkiej Nocy. Oczywiście. My Wy cały, pracujecie cały rok. Tak, cały mm -hmm. rok pomagamy około 30 tysięcy. 30 tysiącom osób. osób na bieżąco. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I to są właśnie też i te wojewódzkie ośrodki, ale, ale i nie tylko. Można pomagać w bardzo różny sposób. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że są tacy, którzy potrzebują naszego wsparcia. I o tym wszystkim dziś mówiliśmy w czterech parach roku. Anna Wolska, Bank Żywności SOS w Warszawie była naszą gościem. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Trzymamy kciuki, prosimy o pomoc. Koniec. jeszcze przez chwilę ma głos, a ja Państwu przypominam, nasz numer telefonu to ostatnie kilka minut szansa na zadanie pytanie naszej ekspertce. 22 645 22 66 Dzieci a prawo. Jedynka. To jest radio. Cześć to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty, to ja zraniony.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 Mój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, by mu choć staniesz w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoni, bo nie... Dzień Pory roku. Reklama.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 To był wyjątkowo wzruszający weekend, weekend pożegnania, ale no wielkiego mistrza Kamil Stoch zakończył karierę. Od tak, tego zaczynasz? Tak, oczywiście. Swo Krzysztof Kuzak studio. Witam, witam. Swój ostatni skok oddał oczywiście na Mamucie w Planicy, gdzie no już tradycyjnie odbywają się te zawody wieńczące, sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. No i po tym swoim ostatnim skoku i uroczystym pożegnaniu nasz mistrz powiedział...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 No to kawał ich i dzieciństwa, i nastoletniego życia, i dorosłego, prawda, prawda? Tak, tak i zawsze razem. Wita. Tak W tych dobrych i w tych gorszych I, chwilach no, a my możemy powiedzieć co? Dziękujemy Wielkie panie dzięki, tak, Kamilu. panie Kamilu za każdy medal, za każdą chwilę wzruszenia, za wszystkie emocje także naprawdę, no, wielki sportowiec Ale dziękujemy też panu Marcinowi, Na te słowa kierujemy do siatkarza Marcina Janusza rozgrywającego reprezentacji Polski i Resowi, wicemistrz olimpijski z Paryża ogłosił, że z powodów zdrowotnych nie zagra już w narodowych barwach Czy jutro będziemy mogli podziękować słowami dziękujemy panie Jan za awans na Mundial, no to przekonamy się, za już niebawem. Polscy piłkarze zagrają na wyjeździe ze Szwecją, a o szczegółach Tomasz Kowalczyk. Biało-czerwoni szykują się już w Sztokholmie do najważniejszego meczu ostatnich lat. Szwecja to bardzo niewygodny rywal. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban zwraca uwagę, że w kilka miesięcy zespół Trzech Koron zrobił duży postęp i odrodził się pod wodzą nowego trenera Graama Pottera. Zwycięstwo z Ukrainą, no oni są na pewno na, na wielkiej, wielkiej fali takiej pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie. Mecz Szwecja-Polska już we wtorek. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Początek o 20.45, ale tuż po 20.00 piłkarskie studio. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. W wieku 95 lat zmarł Jerzy Gebert. To były dziennikarz Radia Gdańsk, który przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem. Relacjonował m.in. boks, kolarstwo czy piłkę ręczną. Cztery pory roku.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 Wiem, trudno kochać panienkę jak ja Więc łatwiej odejść, no ba.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 Zakończył się już dużo telefoniczny. Drodzy Państwo, w naszym studiu ponownie mecenas Karolina, mecenas Beata Pawlak, adwokat. Pani mecenas, opowiedziałeś mu już troszeczkę, jak to. Pierwszej godziny, jak to jest z przechodzeniem, z wychodzeniem, z poruszaniem się samodzielnie dziecka małego, już nawet siedmioletniego, po ulicy czy na, na podwórko, krótko mówiąc, siedmiolatek też bez opieki już może zgodnie z prawem wychodzić. Co do uznania rodziców, to jest oddzielny temat, ale dzisiaj mówimy, co na to prawo. Zatrzymałyśmy się przy windzie. No właśnie, bo gdy wchodzimy do windy, to najczęściej widzimy taki napis, że dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się dźwigiem. No te 12 lat coś mi się wydaje, że to chyba przesadzone, ale może się mylę. Hmm. Odpowiem jak prawdziwy prawnik. Proszę. To zależy. <laughs> I proszę kontynuować. <laughs> Wiek dziecka ma znaczenie i nie chodzi tu znowu um, podobnie jak um, podobnie jak mhm. bycie w przestrzeni publicznej, w związku z czym w związku z czym m, bardzo ważnym jest, aby zwrócić uwagę e, na, tym, na to, co jest napisane w regulaminie eksploatacji dźwigów osobowych. Jest taki regulamin, który dotyczy wind e, i bardzo często... Albo jak wsiadamy do windy, albo już nawet przed wejściem do windy jest napisane, że dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie mogą taką windą jeździć. To jest oczywiście umowne, ponieważ tak naprawdę dotyczy to tylko i wyłącznie bezpieczeństwa takiego dziecka. Eksperci, którzy Czyli tworzyli... tak naprawdę mamy na myśli sytuację ekstremalną, że po prostu zatrzyma się winda i taki ośmiolatek zostałby sam w windzie i po prostu bałby się, tak? O to chodzi. Tak twierdzą eksperci, którzy tworzyli te regulaminy oraz te zastrzeżenia, ponieważ e, według nich dziecko, które ukończyło 10, 11, 12 i wyżej lat, jest już na tyle dojrzałe, poinstruowane i, e, I można wie, co robić, wie, jak wezwać tak, pomoc, mianem, mm -hmm. że powinno sobie poradzić w sytuacji, gdy dojdzie do zacięcia się windy albo na przykład zostanie wyłączony prąd, i co wtedy. Ale znowu musimy wrócić do naszej magicznej siódemki, powyżej siódmego roku życia dziecko może już taką windą jeździć, natomiast jeżeli jest takie ostrzeżenie albo napisane przez wspólnotę, albo przez producenta wind, windy, mhm. to warto się tego trzymać. Co w wypadku leków? Muszę pani powiedzieć, że właśnie ten temat też między innymi dlatego dzisiaj robimy, bo ostatnio miałam rozmowę z pewnym panem na stacji benzynowej, tak od słowa do słowa, gdy płaciłam za, za paliwo, od słowa do słowa, a co dzieci mogą kupować, a co nie. I tutaj zaskoczył mnie, powiedział, że a on nie wie, musi sprawdzić, ponieważ chodziło o jakiś tam lek przeciwbólowy. On nie wie, musi sprawdzić, ponieważ jeśli czegoś dziecko, czy niepełnoletni 17 latek nawet nie może kupić, to jemu wyskakuje to, w momencie, kiedy już skanuje, tak. Mhm. Czyli to fajnie jest rozwinięte. Od razu wiem, że też podobnie jest ich w tych małych sklepach osiedlowych i w dużych sieciach. Czyli tutaj sprzedawca od razu wie, aha, aha, tu mi wyskoczyło, nie mogę sprzedać, muszę sprawdzić, ile to dziecko ma lat. Zgadza się. Tu znowu wracamy do naszej trzynastki tym razem, czyli do ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Tak naprawdę z uwagi na to, że większość leków ma... Hmm, niebezpieczny skład, bardzo szybko uzależniający, to farmaceuci w obawie przed zdrowiem osoby niepełnoletniej po prostu nie sprzedają leków ani na receptę, ani te bez recepty, które mają na przykład w sobie e, substancje szybko uzależniające. Zgodnie z prawem... E, do 13 roku życia w ogóle nie powinno sprzedawać się dzieciom y, leków, chyba że to są witaminy, ale też pod nadzorem dorosłego. Natomiast y, ta, y, te widełki 13-18, y, tu w wyniku tej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, no, zazwyczaj dziecko może kupić y, takie podstawowe leki. jak No ale jeśli na problem. przykład dziecko przychodzi i mówi tak, mam wystawioną receptę na siebie, podaję swój numer, mm, PESEL. Pani mesona Skiwa głową, że nie, że to też nic tak nie da. Fajnie, tak? że ma PESEL, fajnie, że ma receptę. Natomiast... podał jeszcze, nie wiem, legitymację szkolną pokazał albo nawet dowód osobisty, to też nie, nie, Zgadza nie sprzeda. Zgadza yy, się. Farmaceuta mhm. m, w wyniku właśnie tej praktyk, tych praktyk nadużywania yy, tej działalności farmaceuci w obawie, aby później nie ponosili odpowiedzialności karnej, że sprzedali lek yy, osobie niepełnoletniej na ogół, jej nie sprzedają. Mogą, ale to też yy, tak jak pani powiedziała zależy. wcześniej, co jest w składzie, jeżeli im już się podświetla, że tam są te właśnie słynne. Yy, Cokolwiek co może zaszkodzić. Tak, leki na kaszel. No tak, e, nawet leki przeciwbólowe bólowy. też mogą hmm. działać destrukcyjnie na organizm hmm. nastolatka. Czyli krótko mówiąc, też to wszystko zależy od farmaceuty, ale raczej, drodzy Państwo, dzieci nie wysyłajmy do apteki po kupowanie leków. Tak, lekarstwa. farmaceuta może odmówić wydania leku z, re z recepty osobie poniżej 13 roku życia, powyżej może, w zależności od składu leku, częstotliwości i co może zrobić. A teraz wyobraźmy sobie, że nasze dziecko musi, bo jest taka sytuacja rodzinna, przejechać do babci pociągiem albo autobusem, która mieszka 50 kilometrów dalej albo na przykład coś tam się w rodzinie zadziało i dziecko musi polecieć samodzielnie samolotem? Jak to jest? I tu znowu możemy wskazać, że przepisy w Polsce nie określają sztywno wieku, od którego dziecko może samo jechać autobusem, ale przyjmuje się, że bezpiecznie można pozwolić na to dziecko, które ukończyło 10-12 lat. Czyli to jest tak jak z tą windą. Tu ciągle wracamy do tego, kiedy dziecko i w jakiej sytuacji może sobie samodzielnie poradzić. A samolot? Samolot. I tu mm, jest już rozróżnienie, e, ponieważ to też zależy oczywiście, to jest moje ulubione słowo i dostrzegłam taką różnicę i ona faktycznie funkcjonuje, że zanim kupimy bilet, to też bardzo często są y, odniesienia do regulaminów y, danej podróży. Czyli im droższe linie lotnicze im ten samolot ma więcej, można by powiedzieć, sytuacji zabezpieczeń w sytuacjach kryzysowych, tym ten wiek jest niższy. I tak na przykład w droższych liniach lotniczych samodzielne podróżowanie dziecka może być już od 12 roku życia. Mhm. A w tych tańszych, czyli tych takich mniejszych samolotikach, mhm. gdzie faktycznie jest ta obsługa ograniczona i te systemy bezpieczeństwa też, to tu bardzo często jest powyżej 16 roku życia, albo w ogóle powyżej 18 roku życia, ponieważ nie, lotnicze czyli tutaj, nie chcą brać odpowiedzialności. Czyli tutaj już tak naprawdę każda linia lotnicza może mieć własne przepisy i tutaj już wtedy trzeba się dowiadywać. Na zakończenie Państwu pokażemy, przedstawimy pewien telefon, pewne pytanie. Jestem mamą letniego harcerza, który ma zbiórki zastępowym, który ma lat 14. Chciałam się dowiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieciom stanie, albo co się dzieci będą robić podczas takich zbiórek. I to jest bardzo dobre pytanie, bo ja byłam harcerką i szczerze mówiąc, w tamtych czasach nikt się nie zastanawiał, czy drużynowy ma lat 18 czy 16, czy zastępowy ma lat 14 czy 15. Pani mecenas, jak to wygląda teraz w 2026 roku? No właśnie, to jest częsty problem zbiórki harcerskie. Mhm, zgadza się. Jak pani była w harcerstwie, to proszę pamiętać, że była osoba, która opiekowała się taką grupą, to był drużynowy. Tak, I ten... ale on nie zawsze miał 18 lat. Zgadza się. Natomiast y, pamiętajmy, że dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, wychodząc z domu, y, powinno powiedzieć rodzicom, gdzie idzie, gdzie będzie przebywał, co będzie robił. No i on idzie i mówi, że idę na zbiórkę. I to jest mhm. zbiórka nie z drużynowym, na przykład tylko z zastępowym, który, tak jak tutaj nasza słuchaczka powiedziała, ma 14 lat. I co? W takiej sytuacji nadal odpowiedzialność ponoszą rodzice, ponieważ ten czternastoletni y, opiekun tej zastępowy. Zbiórki, zastępowy nie jest osobą, odpowiedzialną za całą grupę. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy y, y, rodzice zapisują dzieci do harcerstwa, to podpisują mnóstwo zgód. Tych arkuszów jest bardzo dużo i tam jest właśnie, kiedy może dziecko wracać samo ze zbiórki, kiedy może uczestniczyć, kiedy może wyjeżdżać. Kto Jestem zdziwiona, bo u mnie nikt takich zgód nie podpisywał, jak ja byłam w harcerstwie, ale rzeczywiście wtedy mało kto się takimi rzeczami przejmował. Tak, teraz Czyli teraz się to, to podpisuje. Tak, zgadza się i osoba, która jest tym przełożonym, musi mieć też odpowiednie uprawnienia, aby taką grupę się opiekować. To prawda, też w Harcerswie są odpowiednie stopnie, które też są tak. przyznawane, instruktorskie, w związku z tym, jeśli ktoś już ma te 18 lat skończony i ma stopień instruktorski, to już to wygląda inaczej. Ale jeśli jest to zbiórka z zastępowym, który ma lat 14 czy 15, no to wtedy, jak pani sama powiedziała, znów podnoszą rodzice, bo się decydują na taką zbiórkę wysłać. No ciekawe, ciekawe. Drodzy państwo, zdrowy rozsądek to jedno, nasze decyzje rodziców to drugie, ale prawo to oczywiście trzecie. I o tym wszystkim dzisiaj e, Mówiła mecenas Beata Pawlak, adwokat. Bardzo pani mecenas dziękujemy za, ja również dziękuję. za tę garść porad. I pamiętajmy, drodzy Państwo, o znowu znów przed nami. To my, dorośli, ponosimy odpowiedzialność za to, czy dzieci narozrabiają i kogoś obleją wodą. Lepiej niech tego nie robią.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 Bonżowi przed chwileczką, a teraz będzie czwarta podpowiedź w naszej zagadce. Powiem Państwu tak, że mamy oczywiście złe odpowiedzi. Pojawiło się hasło Poznań. No, miasto jeszcze chyba u nas nie było odkryte i chyba nie o to chodzi. Pojawiło się już w pewnym momencie, właściwie na prawie na samym początku, hasło Enigma. I to jest, drodzy Państwo, bardzo dobry kierunek. Jakby to powiedzieć ciepło, ciepło, a właściwie to już nawet gorąco. Złamanie szyfru Enigmy pojawiło się. Pojawiła się też druga wojna światowa albo maszyna szyfrująca. Pojawiły się także międzynarodowe targi poznańskie, ale to nie idźmy tą drogą. Pojawił się też Henryk Zygalski. No, drodzy państwo, to też nie jest to. Proszę jeszcze raz posłuchać czwartej podpowiedzi. Podejrzenie padło na maszynę, że Niemcy zaczęli stosować maszynę szyfrującą. W związku z tym doszli do wniosku, że trzeba się ze sprawą zmierzyć profesjonalnie trzeba zatrudnić profesjonalistów, matematyków. Było to w ogóle genialne pociągnięcie i pierwsze takie na świecie. 72 151, o co chodzi? Poprosimy, jak zwykle, komentarz do dobrej odpowiedzi. Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć Ostatnio tak już mam Gdy jestem tu sam Ciebie mi brak Wstaję zmęczony patrząc jak się budzi miasto i co mi po tym, gdy jestem w tym sam ciebie mi bra. Ile dla mnie znaczyć? Tu na pewno wiem, chciałbym wytłumaczyć, ale nie da się, co się ze mną dzieje, czemu wciąż nie mogę spać?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 Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy pojawiły się na trasie 67 między Lipnem a Włocławkiem. Niestety mamy blokadę w okolicach Bogucina, czyli na 19 kilometrze, a to efekt zderzenia trzech pojazdów osobowych. Poszkodowana jest jedna osoba. Na zablokowaną drogę 67 Lipno-Włocławek można objechać drogami wojewódzkimi, czyli tymi z żółtym oznaczeniem, między innymi przez Uniechowo. Korkuje się styk autostrady A1 z drogą ekspresową S6 w Rusocinie, czyli niedaleko Trójmiasta. Zatory tworzą się niestety w obie strony. Spowolnienia ruchu także na A4 niedaleko Krakowa, choć maleją. Zwłaszcza w kierunku Katowic musimy zwalniać od okolic zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic Tyńca. Na S6 już bez kłopotów pod Trójmiastem, między węzłem Gdańsko-Sowa, a węzłem Gdynia-Wielki Kack. Korkuje się droga 28 ze Skomilnej Białej do Wadowic, choć korek nieco zmalał, zwalniamy w Makowie Podhalańskim. Na styku województw Dolnośląskiego i Opolskiego korkuje się wojewódzka trasa z do Łukowic Brzeskich, czyli trasa 401 i 403. Wjazd do Warszawy przez Łomianki od północy, czyli siódemka. Tutaj od rana utrzymuje się zator. Na S8 dużo lepiej niż w godzinach szczytu porannego. Spowolnienia są, ale głównie na zachód. Zwalniamy w okolicach Wisłostrady. Jeżeli chodzi o dojazd od strony południowej, czyli m.in. od Piaseczna, minimalne spowolnienia, trudno nazywać to korkiem. Dosyć dobrze dojeżdża się też do Warszawy od Sochaczewa. 92 korkowała się Rano, między innymi zwalnialiśmy w Błoniu i w Ożarowie Mazowieckim, a teraz już powinno być zdecydowanie płynniej. Tak samo jak w Śląskiem, płynnie przejedziemy już z Katowic do Mikołowa, czy też w okolicach Będzina, z Podwarpia do Sosnowca.